Atelier po raz pierwszy tego lata w magazynie bardzo kulturalnym. Jutro, tuż po 14.00. Barbara Marcink. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 czerwca jest 10. Serwis Trójki. Zapraszam. Małgorza Kaspur. Konieczna jest ewakuacja okolicznych mieszkańców. W Nysie wywróciła się cysterna przewożąca Propan Butan. Lech Kaczyński chce poczekać na wynik referendum w Irlandii. Tak szef jego kancelarii odpowiada na apel Platformy Obywatelskiej. Tej nocy letnie przesilenie. Tysiące Polaków będą się bawić na wiankach w Krakowie pod Wawelem, w Warszawie na Podzamczu. Trasa Kłodzko-Gliwice zablokowana w Nysie wywróciła się cysterna przewożąca propan-butan. Nie doszło do rozstrzelnienia, ale ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o ewakuacji stacji paliw, przy której doszło do wypadku i wszystkich mieszkańców w promieniu 500 metrów. Na miejscu pracują strażacy i służby ratownicze. Zanim będzie można podjąć próbę postawienia cysterny na koła i odblokowania drogi, trzeba przepompować do innego zbiornika 20 tysięcy litrów gazu. Do tego czasu zablokowany będzie prowadzący przez Nysę odcinek drogi krajowej nr. 46. Utrudnienia potrwają co najmniej do południa. Policjanci już wyznaczyli objazdy zablokowanej drogi. Po szczycie w Brukseli Platforma bardzo prosi prezydenta o podpisanie traktatu lizbońskiego. Do tej pory Lech Kaczyński czekał na to, co w sprawie dokumentu zrobi Irlandia. Na szczycie w Brukseli Unia Europejska dała Dublinowi ważne gwarancje. Dlatego prawdopodobnie w październiku w Irlandii odbędzie się kolejne referendum w sprawie traktatu. Szef kancelarii prezydenta Piotr Kownacki powiedział w trójce, że Lech Kaczyński chce poczekać na wynik tego głosowania. Zakładając, że ono będzie niedługo, zakładając, że... Zmieni decyzję irlandzką, podpisanie też się zbliża. Wynik jest istotny. Jeżeli będzie negatywny, to nie będzie traktatu, nie będzie co podpisywać. Irlandzkie gazety piszą o sukcesie, jaki Zielona Wyspa odniosła podczas szczytu w Brukseli. Unia Europejska dała Dublinowi gwarancję niezmieniania obowiązującego w Irlandii prawa, między innymi dotyczącego zakazu aborcji czy nienaruszania neutralności wojskowej. Irish Times twierdzi wręcz, że gwarancje Unii są platformą zwycięstwa dla Traktatu Lizbońskiego. Szef gabinetu Brian Cohen triumfuje. Kraje Unii dały Irlandii nie tylko gwarancję niezależności w spornych kwestiach, m.in. wysokość stałek podatkowych i sprzeciw wobec aborcji, ale dodatkowo zapisane to będzie w specjalnym protokole dołączonym do unijnych traktatów. Telewizja Artei w nieskończoność pokazywała prezydenta Francji Nicolasa Sarkozygo w chwili, kiedy powiedział, będzie to protokół, który nada prawdą wartość tym gwarancjom, o które zabiegała Irlandia. Irlandzkie media podkreślają również, że wspomniany protokół nie zmodyfikuje w żaden sposób treści traktatu lizbońskiego dla dwudziestu 26 krajów stowarzyszonych. W wywiadzie dla Irish Times premier Cohen dodał, że jest bardzo wdzięczny wszystkim krajom Unii i szefom jej rządów. Okazano nam zrozumienie i poszanowano nasze zdanie, które było odzwierciedleniem zgryzot i zmartwień Irlandczyków. To naprawdę wielka rzecz, podkreślił. Z Dublina dla polskiego radia Tomasz Wybranowski. Wakacje się zaczęły, ale nie wszyscy uczniowie będą odpoczywać. Wielu z nich szuka wakacyjnego zajęcia. Powinni zatem zajrzeć na przykład do młodzieżowych biur pracy. Na Podkarpaciu oferty mają te w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu czy Dębicy. Pracę można znaleźć w kraju i w Niemczech, informuje Joanna Jakubowska z Rzeszowskiego Biura. W Niemczech są to prace w rolnictwie, są to prace w hotelarstwie, gastronomii czy imprezach objazdowych przy montażu, demontażu. W większości ofert na dzień dzisiejszy pracodawcy niemieccy wymagają znajomości niemieckiego, przynajmniej w stopniu dostatecznym. Trzeba mieć jednak nie tylko chęci do pracy, ale też skończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą również mieć pisemną zgodę rodziców na podjęcie pracy i legitymację szkolną. W Krakowie Lenek Krawic pod Wawelem w Warszawie pokaz sztucznych ogni z muzyką leszka Mozżerana, pod zamczu dziś wianki, albo jak kto woli sobótka czy też wigilia świętego Jana. Wielkie imprezy plenerowe z 21 na 22 czerwca stały się u nas nową świecką tradycją. Letnie przesilenie obchodzimy jednak zupełnie inaczej niż przed wiekami. Dawniej Polacy postrzegali ten czas jako niebezpieczny tłumaczy etnograf Łukasz Smyrski. Taka pora, która w naszej części Europy dawniej wiązała się przede wszystkim z kalendarzem rolniczym. Ten czas w wielu miejscach Polski dla ludzi wciąż jest momentem jeszcze ważnym, ponieważ wówczas właśnie pojawiają się różne tajemne moce. To właśnie na świętego Jana czarownice odbierają krowom mleko, w związku z czym należy się przeciwko temu zabezpieczyć. Bardzo często nam się kojarzy to święte z poszukiwaniem kwiatu paproci, czyli znowu taka trochę romantyczno-bajkowa wizja, natomiast rzadko już mówimy, jakie są konsekwencje znalezienia tego kwiatu, a mianowicie osoba taka, najczęściej kobieta, jeżeli go znajdowała, stawała się po prostu regularną wiedźmą i ludziom szkodziła. Co stało się z mężczyzną, który znalazł kwiat proci tego etnograf nie tłumaczy. W słynnej baśni główny bohater najpierw cieszył się bogactwem, a potem skończył marnie. Pogodowej niespodzianki dziś nie będzie. W całej Polsce ma być dużo chmur, przelotnego deszczu, a także lokalnie burz. Na termometrach też niewiele, od 17 stopni na Podlasiu, nad morzem i w Małopolsce do 20 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Kampania wodna. Mówi Janina Ochojska. Czy wiecie, co ludziom w Sudanie zajmuje najwięcej czasu? Noszenie wody. Po wodę chodzą kobiety, a nawet dzieci, które w tym czasie mogłyby chodzić do szkoły.